Drogi Masamunedono, opowiadanie autorstwa Greetings, czyta Gilreina. Fandom Sengoku Basara. Saskę szedł raźno korytarzem, z uśmieszkiem przyklejonym do zadowolonego oblicza. Dopiero co pożegnał kasugę w lesie i, choć jej dzisiejsze inwektywy były jak zawsze pełne żaru, zapomniała o wyprowadzeniu ciosu w nos. I nawet nie próbowała skopać go z gałęzi. Miłość wprost przepełniała czyste i rzeźkie powietrze i nic, dosłownie nic, nie mogło zepsuć mu dobrego nastroju. Nawet ciężkie westchnienia dobiegające aktualnie z pokoju Sanady Yukimury. Gdyby dotyczyło to kogokolwiek innego, Sasuke na palcach obszedłby wraży pokój, udając, że nigdy niczego nie usłyszał. Ale gdy w grę wchodził Yukimura, wszystko w saskę domagało się natychmiastowego zapoznania się ze źródłem problemu i zniszczenia go, o ile problemem nie był jego pan sam w sobie, co niestety zdarzało się nader często. – Czy źle się czujesz, Donna? – zagaił, wsuwając się do pokoju Yukimury. Odpowiedziało mu jedynie kolejne pełne rozpaczy westchnięcie. Yukimura siedział przy niewielkim stoliczku do pisania, zgięty w pół i z twarzą przyklejoną do drewnianego blatu. Wokół walały się pogniecione kawałki pergaminu i papieru, a przy nosie Yukimury pyszniła się plama z tuszu, spływającego z odrzuconego na bok pędzelka. Saskę zamrugał, oceniając sytuację. Yukimura pisać i czytać oczywiście potrafił, ale nie należały one do jego ulubionych zajęć – Dawne próby zapoznania go ze sztuką kaligrafii wybuchły w twarz wszystkim, którzy starali się zmusić panicza do cierpliwego siedzenia przez wiele godzin i uważnego kreślenia znaków. Yukimura bazgrał jak tygrys z pazurem i trzeba było naprawdę wyjątkowej sytuacji, żeby w ogóle zgodził się dotknąć pędzelka. Co się stało? Saska był już zaniepokojony. Dostałem list. Wymamrotał Yukimura w stoliczek, po czym wyciągnął w stronę Saskę dość już wymięty zwój. Bardzo elegancki, ale wyglądający, jakby ktoś czytał go już tysiąc razy, a może nawet spał z nim pod poduszką. Saskę uniósł brew, oceniając rozpacz swojego pana i zerknął na zwój. To od datę Masamune, stwierdził ze zdziwieniem. Yukimura dano dostał list od Masamune Dono? wykrzyknęła Kasuga od strony okna i natychmiast władowała się do pokoju, ochoczo zaglądając Saskę przez ramię. – A ty nie miałaś wracać do Ecigo? — zapytał niechętnie Saskę. Zawsze cenił sobie spędzanie czasu z uroczą Shinobi, z wyjątkiem tych chwil, kiedy próbował zgasić mniejsze i większe pożary w życiu Yukimury. Kasuga go rozpraszała. Miała też wiele niedorzecznych pomysłów na temat tego, jak wszyscy wokół powinni postępować – jej zdaniem, chociażby, saskę powinien zająć się hodowlą kus i ożenić z dwa razy starszą od siebie kobietą, która nakładłaby mu oleju do głowy. Niedorzeczne. Muszę być na bieżąco! – odparła bez zająknięcia Kasuga, przebiegając oczami po wysmakowanych znakach, składających się na wiadomość, jaką młodemu tygrysowi przesłał jednooki smok. Sasuke poszedł w jej ślady. – Yukimura! – Piszę tę krótką wiadomość, żeby rozgrzać sobie palce. Wiony załadzioł spadł śnieg i czekamy z wyruszeniem na południe. Tutejszy ogień niby płonie, ale od jakiegoś czasu już nie daje mi ciepła niestety. Myślę o ptakach uciekających przed zimą na południe i doskonale je rozumiem. na narzeka, że powinienem znaleźć sobie jakieś zajęcie. Oczywiście mówi to całym sobą, tylko nie słowami. Niedługo jednak znowu nastanie pora wymarszu, a nasze miecze i włócznie skrzyżują się w kolejnym pojedynku. Czekam na to, tak jak czekam na dziesięć śniaków na moich ramionach i wschód słońca w ogrodzie tego małego domku pod lasem. Nie daj się zabić. datę Masamune. Cóż, stwierdził z oburzeniem saskę. Nic dziwnego, że poczułeś się dotknięty, Danna. Co on tu bredzi o zimnie i siniakach? Od kiedy tak wygląda korespondencja między... tobi saskę Jesteś beznadziejny! Wykrzyknęła oburzona Kasuga, a Yukimura podniósł wreszcie głowę. Na jego twarzy malowała się skrzywdzona dezaprobata. Kasuga wyrwała saskę z wuj z rąk i spojrzała rozmarzonym wzrokiem na wykaligrafowane znaki. To tak wspaniale romantyczna wiadomość. Gdybym ja dostała taki list od Kensina Dono... Sasuke, twoje słowa są pełne niezrozumienia dla tego niezwykłego honoru, jaki masa mi wyświadczył. Dodał surowo Yukimura. Zaraz jednak jego twarz rozpromieniła się, a wręcz rozlał się po niej wyraz tak błogi i spełniony że Saskę miał niemal pewność, że oto widzi minę swego pana w jednej z tych nielicznych sytuacji, w których nie planował go nigdy oglądać. Pomyśl tylko, Masamunedono poświęcił swój jakże cenny czas, który mógł spożytkować na sprawianie, by świat był lepszy, żeby usiąść i napisać do mnie tę wiadomość – Wziął pędzelek w swoje eleganckie, długie palce, zamoczył końcówkę w tuszu. – Tak, Danna, wyobrażamy sobie. Przerwał mu szybko Saskę, bo Yukimura zaczął się zachłystywać i istniała groźba, że się zakrztusi. – Datę napisał do ciebie list, który cię uszczęśliwił. – Wspaniale! – W takim razie skąd ta burzowa mina? – – Żeby oddać mu szacunek i okazać, jak wiele dla mnie znaczy to wyróżnienie, powinienem mu odpisać – wyjawił z frustracją Yukimura, ciągnąc się za już potargane włosy. – Poza tym tak dawno go nie widziałem – miałknął żałośnie. – Niedobrze. Serce Saskę natychmiast stopniało i już wiedział, że będzie musiał pomóc swemu panu, nieważne ile siwych włosów będzie go to kosztowało. — A zapewne sporo. — Widzę, że próby zostały podjęte — zauważył, podnosząc kilka zmiętych kulek z pergaminu. Kasuga poszła za jego przykładem, przeglądając porzucone listy. Yukimura zwiesił jedynie smutno głowę. — Drogi Nedono, moja dusza płonie wdzięcznością za twoją wiadomość. Tak szczodrze mi przesłaną, a krew gotuje się na myśl. — Odrobinę zbyt bezpośrednio. Drogi masamunedno, pogoda na południu jest dobra. Na śniadanie jadłem kulki ryżowe. Na treningu ćwiczyłem salta w tył z ciosem zapleców w włócznią. Na obiad... Nie ten ton. Drogi ile ilekroć spojrzę na księżyc, myślę o twoim hełmie. O, słodki buddo. No tak, powiedział wolno, dając sobie czas do namysłu. Kątem oka zauważył Kasugę, wpatrującą się w pergamin z nabazgranym obrazkiem, przedstawiającym coś, co wyglądało jak bardzo pulchny, bardzo wyszczerzony Masamune do nos, z księżycem na hełmie i gwiazdkami wokół całej postaci. Tak, zastanówmy się, jak sprawić, żeby wiadomość nie ujawniała natychmiast pełni twoich uczuć, Danna, ale była bardziej osobista niż raport z jadłospisu. Kasuga spojrzała na niego z jawną niechęcią, choć Yukimura z zapałem kiwał głową. – Nic nie wiesz o miłości, Saskę, wydała pogardliwie wargi, a z policzków Yukimury prawie trysnęła krew na dźwięk tak wielkiego słowa. – Ty za to wiesz zapewne wszystko, moja droga, dzięki moim nieustającym zabiegom – wyszczerzył zęby Saskę, ale dziewczyna go zignorowała. Najlepsza na subtelne, ale nie pozostawiające wątpliwości wyznanie jest zawsze poezja, oświadczyła autorytatywnie. Wtedy wystarczy tylko jeden wiersz za całą odpowiedź. Brzmi dobrze, ucieszył się Yukimura. Zaraz jednak posmutniał. Ale ja nie znam żadnych wierszy. Powinieneś sam ułożyć kilka strof, wyjaśniła łagodnie Kasuga. Masamune Donona pewno to doceni. Yukimura z zapałem zgarbił się nad stoliczkiem, zamaszyście maczając pędzel w kałamarzu, rozlewając nieco tuszu i jeszcze bardziej brudząc już upaskudzone rękawy Jukaty. Sasuke i Kasuga zamarli w pełnym wsparcia skupieniu, obserwując młodego tygrysa przy pracy. Młodzieniec popatrzył w sufit. Przegryzł końcówkę pędzelka. Potarł czoło. Zapatrzył się w dal. Znów przegryzł pędzelek ale tym razem niestety od strony włosia, barwiąc sobie na czarnowargi. Sufit, ściana, okno. Znów sufit. – To beznadziejne! – ryknął w końcu młody tygrys. – Nie umiem rymować. – Słowa nie muszą! – zaczęła Kasuga, ale Sasuke wszedł jej w słowo. – To proste, Donna. Zaraz ci pomogę. – oznajmił, wietrząc okazję na zakończenie tych rozterek. Uniósł dłoń dla dodania sobie animuszu i zachęcenia weny. Pomyślmy. Na górze tygrys, na dole smok. Tęsknię za tobą cały rok, dokończył zrozanie leniem Jokimura, bazgrząc z zapałem. Absolutnie nie, warknęła Kasuga. I dlaczego smok miałby być na dole? Dobrze wiemy, że... Co ty tam wiesz? Żachnął się Saskę. Mój pan jest starszy. Niemożliwe. A zresztą nawet jeśli... Kasuga założyła ramiona na piersi. Bardzo odkrytej, jak zawsze. Przez co Saskę stracił wątek. Tym bardziej, że rumieniec Yukimury świadczył o tym, że dziewczyna coś tam może jednak wiedziała. Skąd? To już było pytanie na inną okoliczność. Teraz Saskę musiał znów wspiąć się na wyżyny talentu poetyckiego. Na górze szczypior, na dole por... Zaczął i ledwo uniknął ciosu Kasugi. Yukimura dono, pomyśl o tym, co kojarzyć się z gorącymi uczuciami. Zwróciła się zachęcająco do niedoszłego poety. Poszukaj w sobie obrazów i spróbuj przełożyć je na słowa. Yukimura zaczął szukać z takim zapałem, że prawie dostał zeza. Tak jak Kodzioro kocha rzepę, zaczął i umilkł. Tak twoje uściski dają mi krzepę. Zakrzyknął Saskę, wyrzucając ramiona w górę. Kasuga natomiast schowała twarz w dłonie. Zostawmy poezję w spokoju, szepnęła w końcu. Wrócili do punktu wejścia. Yukimura leżał z twarzą w plamie tuszu. Kasuga stała oparta o ścianę, zatopiona w myślach, a Saskę zbierał niedokończone listy i porzucone wiersze w stosik. Będzie to trzeba potem spalić. Teraz jednak musiał wesprzeć swojego pana. – Co tu tak cicho? – huknął od rozsuniętych drzwi Takeda Shingen, wchodząc do pokoju i przyglądając się całej scenie. – Dlaczego on jest taki nieszczęśliwy? – skierował pełne urazy pytanie do saskę kciukiem wskazując na Yukimurę. – O jaka ta sama! – jęknął Yukimura rozdzierająco. – Muszę napisać list! Shingen oparł dłonie na biodrach i wybuchnął tubalnym śmiechem. – – Yukimura! – wrzasnął wesoło. – Ależ to nic trudnego. Napisałem tysiące listów w moim życiu. Najpierw odpowiadasz na to, co było w liście, piszesz kilka zdań tego, co u ciebie ważne i kończysz odnosząc się do czegoś, o czym wiecie tylko wy dwaj. Tu puścił oko do Kasugi, nawet nie pytając, co ona tu robi. – Kenshin i ja wymieniliśmy wiele takich wiadomości. Na odchodnym poczochrał Jukimurze z czułością włosy i wyszedł, zadowolony z siebie. – No dobrze – rzucił Saskę, starając się nadać swojemu głosowi entuzjastyczne brzmienie. – Mamy nową strategię. Może… – dodał, widząc, jak Yukimura znów sadowi się do pisania. – Może ja napiszę szkic na podstawie twoich słów, a ty, Danna, skopiujesz znaki. Tak będzie szybciej. Posłaniec pewnie niebawem wyrusza na północ, zauważyła Kasuga, zerkając przez okno na obniżające się na horyzoncie słońce. Yukimura poderwał się na równe nogi i zaczął chodzić po pokoju, a saskę zajął jego miejsce i zaczął kreślić znaki, które dyktował mu młody tygrys. Drogi Masamunedono, twoja wiadomość uszczęśliwiła mnie tak, jak ostatnio dango, które kupił mi sama. Nie, skreś to, Twoja wiadomość nadeszła wczoraj i poczułem ogień w moich żyłach z wdzięczności. Nie. Znowu zanurzył palce we włosach i zawył z frustracją. Drogi Masamune, dono. dziękuję za twoją wiadomość. O, lepiej! Ucieszyła się Kasuga. Moja dusza napełniła się smutkiem, czytając, że jest ci zimno. Może powinieneś posłuchać katakorydno i brać do łóżka te skóry niedźwiedzia, póki ja nie będę mógł... Nie tego nie pisz. Niedługo nadejdzie wiosna, ma Ty wyruszysz na południe, a my niebawem kierujemy się z powrotem do Kai. Jeśli Budda i bogowie pozwolą, a lepiej prosić o wstawiennictwo wszystkich, spotkamy się i znów skrzyżujemy nasze miecze wśród falujących traw, a nasza krew zapłonie, twoja księżycowym blaskiem, a moja żywym ogniem. Nie, to też bez sensu. Saske, nie uczyli cię pisać listów na treningach Shinobi? – Nie takich – mruknął Saskę, pisząc z zapamiętaniem. – Mam nadzieję, że się zobaczymy – kontynuował Jokimura To teraz coś, o czym wiemy tylko my dwaj, według wskazowego jaka ty sama. Może pragnę, byś znów zerwał moją wstążkę i użył jej, żeby związać… Myślę, że Shingen dono mógł mieć coś innego na myśli – powiedział słabo saskę. Kasuga spojrzała na niego z niechęcią, jakby bardzo zależało jej, by Yukimura dokończył. Yukimura przygryzł wargę, marszcząc brwi w zamyśleniu. To może... Kiedy przyjdzie wiosna, masamunedono, Dono, nazrywam ci wierzbownicy. Znalazłem miejsce, gdzie ona kwitnie. Kasuga wydała z siebie przyciągłe ooo, Ale Saskę wymamrotał. Ona kwitnie latem, Danna. Yukimura zwiesił głowę. Znów źle. Nie, Yukimura Dono. Jesteśmy coraz bliżej. Spójrzmy, co my tu mamy. Kasuga bez ceregieli wyrwała papier z dłoni Saru tobi, syknęła groźnie, patrząc na tekst. Czy ty pisałeś wszystko, co twój pan powiedział? Takie miałem zadanie. Sasuke uniósł ręce w obronnym geście. Kasuga ze złością rzuciła zwój w kąt. Yukimura opadł na kolana. – Ja, Sanada Genjiro Yukimura, zostałem pokonany – jęknął przeciągle. Był jednak Sanadą Yukimurą i chwila porażki mogła zakończyć się tylko w jeden sposób. Jego oczy zapłonęły, a dłonie zacisnęły się w pięści. – To się nie ma prawa wydarzyć – jest tylko jedna osoba na świecie, która może rościć sobie takie ambicje. I nie jest to ten kałamasz. Wymierzył palec oskarżycielsko w nieszczęsny słoiczek. Przesuń się, Saskę. Biodrem przepchnął sinobyj z miejsca za stolikiem, złapał pędzelek i zamaszyście zaczął kreślić znaki. Saskę i Kasuga próbowali zajrzeć mu przez ramię, ale młody tygrys zaborczo zasłaniał zwój przed sobą. – No! – – krzyknął zadowolony. Zwinął pergamin i uśmiech opromienił jego jesienne oczy. – Zdążę oddać posłańcowi, zanim wyjedzie. Wybiegł z pokoju, a Kasuga i Saskę popatrzyli po sobie. – To było... interesujące – uznała dziewczyna. – Będę się zbierać. – Ależ tu bałagan – obrzuciła spojrzeniem pokój na odchodnym. – Trzeba to wszystko spalić. – Mam lepszy pomysł – Uśmiechnął się saskę, sięgając po jedną z walających się po podłodze czerwonych wstążek Yukimury. Katakura Kojuro wszedł do pokoju, w którym odpoczywał Masamune-sama po kolejnym dniu pełnym gradowych spojrzeń, poirytowanych westchnień i apatii, przerywanych jedynie obowiązkami i treningami, do których Kojuro zmuszał go z pełną oddania i uwielbienia irytacją. Zima nie służyła datę Samune, nie służył mu też brak Yukimury Dono. i dla wszystkich byłoby najlepiej, gdyby mógł zapaść w sen zimowy, a na wiosnę kodziro obudziłby go z czarku gorącej herbaty w dłoniach. Teraz też jego pan siedział wyprostowany, ale z zminął krzywą i dość kwaśną. Wszystko jest bez sensu, stwierdził na powitanie. Tego tonu Kodzioro nie słyszał już od bardzo nastoletnich czasów masamune i trochę odwykł odradzenia sobie z jego humorami. Ostatnio na pierwszy plan wybijały się groźne pomrukiwania i tęskne wzdychania, których jednooki smok całkowicie się wypierał. Masamune-sama? Odparł Kodzioro dyplomatycznie. Nie trzeba było nic pisać. On na pewno wcale nie pomyślał, że ja... że to... Założył ręce na piersi, mamrocząc przekleństwa. Obok niego leżał otwarty zwój, zabazgrany nierównymi znakami. Tak niepodobnymi do nieskazitelnej kaligrafii datę Masamune, wychowanego na daimyo od wczesnego dzieciństwa. – Odpowiedź Yukimury Dono nie przypadła ci do gustu? – zgadł Kojuro. – Równie dobrze mógł to napisać do swojej ciotki – marudził dalej Masamune sama. Wyciągnął do Kojuro dłoń ze zwojem – sam zobacz. Kodzro przebiegł oczami po tekście. Drogi Masamune, Dono, twoja wiadomość dotarła i oto ja, Sanada Genjiro Yukimura, odpisuję na nią, gdyż nie pokona mnie żaden kawałek papieru. Ogień mojej duszy spali go na popiół. Zima niedługo się skończy. Pozdrów, proszę, Katakurę, Dono. Oddany Sanada Yukimura. Cóż. Kodzro ostrożnie zwinął zwój. Brzmi to całkiem jak Yuki urodno I dziękuję za pozdrowienia. ma tylko fuknął ze złością. Oczywiście, Kojiro rozumiał, jak zawsze. Pan łoszy, mógł błyskać swoim nonszalanskim uśmiechem i pokazywać całemu światu, że mu nie zależy. Ale zależało. Czasem nawet bardziej, niż chciał się do tego przyznawać. A w przypadku pewnego wojownika o ognistej duszy... Masamune zależało po tysiąc kroć bardziej, niż być może zdawał sobie z tego sprawę. Nie chciał odpowiedzi pełnej pogodnego ducha rywalizacji. Pragnął tajemnych wiadomości tylko dla swoich oczu, słów, które tylko on mógł zrozumieć czułości i ciepła które młody tygrys z właściwą sobie szczodrością upychał w ramionach Masamune pełnymi garściami i nie miał pojęcia, jak zimno i pusto robiło się w świecie jednookiego smoka, kiedy wojownik Sky znikał z horyzontu. Kojuro otulał swego pana warstwami ubrań i własną troską, ale one miały już nigdy nie wystarczyć. I choć czasem powietrze nabierane do płuc w tych chwilach wydawało się gorzkie – Choć nie chciało przecisnąć się przez gardło, kodzero trwał przy datę Masamune z takim samym przekonaniem, jak kiedy podjął decyzję o służeniu rezolutnemu pięciolatkowi w świątyni wszystkie te lata temu. Był prawym okiem smoka i jeśli to oznaczało rozwiązywanie problemów sercowych, dajmy, niech i tak będzie. Masamune sama. Być może ucieszy cię inna wiadomość, którą właśnie przekazał mi posłaniec stwierdził Kojiro spokojnie. Jego pan nawet się nie obejrzał, wpatrując się na muszonym wzrokiem w rozsunięte drzwi do ogrodu i podciągając koc, którym był owinięty pod sam nos. Posłaniec nie chciał przekazać jej osobiście, gdyż podpisał się na niej ktoś, o kim wiadomo, że jest szpiegiem samego Takedy Shingena. To sprawiło, że brew Masamune sama drgnęła i lekko się uniosła. Przeczytać ci, Masamuna Sama? Mruknięcie nie było już takie obojętne, jak zapewne zaplanował sobie jego autor. Date Masamune Pozwoliłem sobie uznać, że te szkice są zbyt cenne, by je zmarnować. Jeśli możesz, nie mów o tym mojemu panu. Mógłby obrazić się na mnie na całe dziesięć minut. Z wyrazami szacunku. Sarutobi Sasuke. Odczytał Kojro. A głowa Masamunesama odwracała się z każdym słowem jak ciągnięta na sznurku. Do wiadomości był też dołączony plik pergaminów, mocno wygniecionych, muszę przyznać, ale za to przewiązanych czerwoną wstążką. Teraz już wyjął z zapazuchy pakunek i podał w chciwe dłonie Masamunesama, który niecierpliwie zerwał wstęgę, ale po uderzeniu serca schował ją w fałdę jukaty. Na podłogę rozsypały się kawałki pergaminu i papieru, poplamione tuszem i zapisane koślawym pismem Jokimurydono. Były tam także kawałki poezji, sądząc po układzie, a nawet coś, co wyglądało jak skrzyżowanie przywódcy klanu Date i puchatego niedźwiadka, autorstwa tej samej ręki, sądząc po niewprawnym prowadzeniu pędzla. Oraz jeden list pisany przez kogoś innego, za to dłuższy i ładniej nakreślony niż pozostałe. Twarz Masamune sama rozjaśniła się blaskiem, który Kodzioro rzadko już oglądał. Nie narzekał, co to, to nie, ale nieczęsto widywał już taką miękkość i czułość w niebieskim oku swojego pana. Masamune podnosił kolejne skrawki, czytał, parskał, uśmiechał się, a koc zsuwał mu się z ramion, zapomniany i niepotrzebny. Z tym listem to był jednak bardzo dobry pomysł, Koźro, wyznał Masamune sama, przygarniając papiery do siebie, uśmiechając się, jak tamten pięcioletni chłopiec, radośnie i szczerze. Date Masamune nie było już zimno. Koniec. Było to opowiadanie Drogi Masamunedono, autorstwa Green Tea, czytała Gilreina. Dziękuję za uwagę.